Rozdział czwarty. Odstępcy od Nefitów razem z Lamanitami napadają na Nefitów i zajmują kraj Zarachemla. Nefici ponoszą wielkie straty na skutek swej niegodziwości. Kościół pod upada. Nefici stają się tak samo słabi jak Lamanici. W 54 roku mieli wiele waśni w kościele, wiele walk pośród ludu i rozlew krwi. Buntownicy walczyli i byli zabijani, a gdy zostali wyparci z kraju udali się do króla Lamanitów I chcieli podburzyć Lamanitów do wojny z Nefitami, ale Lamanici bali się nowej wojny i nie dali posłuchu ich słowom i w 1956 roku panowania sędziów dalsi odstępcy wywędrowali z kraju nefitów do lamanitów i razem z tymi, którzy odeszli od nefitów wcześniej udało im się pobudzić lamanitów do gniewu na nefitów i przez cały ten rok przygotowywali się do wojny. I w 57 roku przyszli walczyć z nefitami i rozpoczęli dzieło śmierci, a w 58 roku panowania sędziów udało im się zająć Zarachemle oraz wszystkie ziemie nefitów aż do okolic Kraju Obfitość. I nefici razem z armiami hacha zostali wyparci do Kraju Obfitość i tam umacniali swą obronę przed Lamanitami wzdłuż linii od Morza Zachodniego do Wschodniego. A była to odległość jednego dnia dla Nefity. Wzdłuż tej linii budowali umocnienia i rozstawiali swe armie dla obrony kraju północnego. I tak ci, którzy odstąpili od Nefitów, z liczną armią Lamanitów zajęli wszystkie ich ziemie w południowej części kraju. I nastąpiło to w 58 i 9 roku panowania sędziów A w 60 roku panowania sędziów Moronichachowi i jego armiom udało się odzyskać dużą część kraju I odzyskali wiele miast, które wpadły w ręce Lamanitów I w 61 roku panowania sędziów udało im się odzyskać połowę kraju i nefici nie ponieśliby tak wielkich strat i nie stracili tak wielu swoich, jeśli by nie popełniali niegodziwości i występków, szczególnie ci, którzy mienili się członkami Kościoła Boga. Nastąpiło to z powodu ich dumy, wielkich bogactw, ucisku biednych, odmawiania pomocy głodującym i potrzebującym okrycia, policzkowania pokornych braci. Wyśmiewania tego co święte, zaprzeczania duchowi proroctwa i objawienia z powodu morderstw, rozboju, kłamstw, kradzieży, cudzołożenia, walk i odejścia wielu do kraju Nefi, do Lamanitów. Na skutek swej wielkiej niegodziwości i przechwalania się swą mocą zostali pozostawieni samym sobie Dlatego przestało im się powodzić, cierpieli i byli wypierani przez Lamanitów, aż stracili prawie cały swój kraj I Moronichach, widząc ich niegodziwość, nawoływał ich do nawrócenia Także Nefi i Lechi, synowie Helamana, nauczali ich słowa Potępiali ich niegodziwość i prorokowali o tym, co się z nimi stanie, jeśli się nie nawrócą, odstępując od grzechów. I stało się, że nawrócili się i zaczęło im się znowu dobrze powodzić. I gdy Moronichach zobaczył, że się nawrócili, odważył się poprowadzić ich armię z miejsca na miejsce, od miasta do miasta, aż odzyskali połowę swych posiadłości, połowę swego kraju. Tak upłynął 61. rok panowania sędziów A w 62. roku panowania sędziów Moronichach nie mógł odebrać Lamanitom więcej zajętych przez nich ziem I zrezygnował z zamiaru odzyskania reszty kraju Widząc, że Lamanici są tak liczni, że Nefici nie mogą zdobyć nad nimi przewagi I Moronichach zatrudnił swe armie, Umacniając obronę tej części kraju, którą odzyskał i widząc wielką armię lamanitów, nefici bali się, że zostaną pokonani, zdeptani, że będą zabijani i ulegną zupełnej zagładzie jako naród. I zaczęli przypominać sobie proroctwa Almy i słowa Mosjasza i zrozumieli, że byli hardzi i zlekceważyli przykazania Boga. Zrozumieli, że pozmieniali i wzgardzili prawami Mosjasza tym, co mu Pan dla nich przekazał. I zrozumieli, że ich prawa nie są już sprawiedliwe, że stali się niegodziwi na podobieństwo Lamanitów. Przez ich niegodziwość Kościół zaczął podupadać. Przestali wierzyć, że można mieć ducha proroctwa i objawienia i wyroki Boże zaglądały im w oczy. I zdali sobie sprawę, że stali się tak słabi, jak ich bracia Lamanici i że Duch Pana więcej ich nie chroni, lecz opuścił ich, gdyż nie pozostaje On w zbezczeszczonych świątyniach. I Pan przestał ochraniać ich swą cudową i niezrównaną mocą, bowiem popadli w stan niewiary i straszliwej niegodziwości. I widzieli, że Lamanici są znacznie od nich liczniejsi i że jeśli nie będą trwali przy Panu, swym Bogu na pewno zginą. I widzieli, że Lamanici dorównywali im siłą, że żołnierze Lamanitów byli tak samo silni jak ich żołnierze. I tak w przeciągu kilku lat popadli w grzech i stali się słabi wskutek swych grzechów.